RealPolish.pl, your Polish language online resource. Witam! Słuchacie podcastu RealPolish.pl. Dzisiaj zapraszam na podcast pod tytułem Kaizen, czyli Metoda Małych Kroczków. Witam, za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Cześć, zanim zacznę mówić na temat małych kroczków mam jeszcze małe ogłoszenie do wszystkich, którzy mają 70 historiek po polsku Jeśli kupiliście sobie historyjki, możecie dostać bezpłatny update Nagrałem wszystko jeszcze raz po to, żeby dźwięk był czysty. Wyrzuciłem muzykę, jest tylko czysty język polski. Jeśli chcecie dostać darmowy update tych historyjek, to proszę piszcie do mnie. Wyślę wam link do najnowszej wersji. Świetnie. Możemy zaczynać dzisiejszy podcast. Moi drodzy, czy słyszeliście kiedyś co to jest kaizen? Kaizen to japońskie słowo, które oznacza powolny postęp, małą poprawę na przestrzeni długiego czasu. W ciągu długiego czasu. Kaizen to ciągły i nigdy niekończący się postęp. Chodzi tu o mały, ale ciągły postęp. Ciągłą poprawę Każdego dnia jesteś troszeczkę lepszy Potrafisz robić coś lepiej i lepiej Poprawiasz się znowu i znowu i znowu A po miesiącu, po kilku miesiącach Albo po roku Okazuje się, że jesteś już w czymś bardzo dobry Rozumiecie? Taki malutki postęp który robimy codziennie. Po japońsku nazywa się kaizen. Może jest tu ktoś z Japonii i może to potwierdzić. Kaizen jest wspaniałą metodą nauki różnych umiejętności. Można uczyć się intensywnie, na przykład przez dwa miesiące dużo czytać, słuchać w języku polskim, i myślę, że wtedy sporo można się nauczyć Ale jest jeszcze druga metoda Metoda małych kroczków Czyli metoda Kaizen Można każdego dnia słuchać tylko 20 minut Każdego dnia jesteś troszeczkę lepszy Pamiętajcie, jest jeden sekret tego sposobu Przysuncie się do głośników, żeby lepiej słyszeć, bo to bardzo ważne. Musicie to robić każdego dnia. Nie ma wyjątków. Każdego dnia. Każdego dnia robisz malutki postęp. Uczysz się czegoś, ale po tygodniu, miesiącu, roku... W dwóch latach zmiana jest ogromna, postęp jest ogromny, właśnie dzięki malutkim zmianom każdego dnia. To jest właśnie zasada kaizen, zasada małych kroczków. Czasami chcemy zrobić coś wielkiego. Chcemy, przypuśćmy, że chcemy napisać książkę albo napisać piosenkę, Albo nauczyć się grać na gitarze. Niektórzy chcą przebiec maraton. Albo nauczyć się języka obcego. Wtedy pojawia się pytanie. Ale jak zacząć? Od czego zacząć? Co robić? Wydaje się, że głowa jest pusta. Nie wiemy co robić. Właśnie wtedy... Metoda małych kroczków lub kaizen, jak nazywają ją Japończycy, jest bardzo przydatna. Jest bardzo pożyteczna. Chociaż nie jesteśmy w stanie od razu zrobić czegoś wielkiego, wymyślić czegoś wielkiego, możemy zadać sobie pytanie, jaką małą zmianę mogę zrobić dziś, teraz, aby rozpocząć proces Co mogę zrobić, aby troszeczkę zbliżyć się do celu? Jeśli będziesz dostatecznie długo powtarzać sobie to pytanie Zobaczysz, że w końcu osiągniesz cel To tylko kwestia czasu Ta metoda dotyczy wszystkiego Ale jeśli uczysz się polskiego Możesz zapytać się Czego mogę posłuchać dzisiaj po polsku? Co mogę przeczytać po polsku? Czego mogę się nauczyć? Jak mogę troszeczkę poprawić wymowę? To są właśnie te drobne kroczki. Nie zastanawiaj się na przykład, co zrobić, żeby za miesiąc mówić płynnie po polsku. To jest ogromny postęp, wielka zmiana. Wtedy czujesz się spięty. Nie wiesz, co robić. Boisz się, Matko boska, jak ja mam to zrobić? Czasami jest to nawet niemożliwe Nie o to nam chodzi, nie w tym rzecz Jednak jeśli wasze cele będą niewielkie, malutkie Wtedy wszystko wyda się bardzo łatwe, bardzo proste Wasz mózg pomyśli hmm, To jest łatwe, wiem jak to zrobić, super Oczywiście teraz pora na rozpoczęcie działania. Pora coś zrobić, a nie tylko myśleć o tym. To jest najważniejsze. Właśnie to, co zrobimy każdego dnia, jest najważniejsze. Zapytaj siebie, jak mogę nauczyć się jednego słowa każdego dnia? Jak mogę chociaż troszeczkę poprawić wymowę w tym tygodniu? Te pytania trzeba powtarzać sobie wciąż i wciąż. To może trwać tydzień, dwa tygodnie, a może nawet kilka miesięcy. Zawsze, kiedy macie do zrobienia jakiś wielki projekt, musicie zrobić coś naprawdę trudnego. Spróbujcie metody małych kroczków. Spróbujcie osiągnąć cel pomalutku, po troszku. Mózg znajdzie odpowiedź. Powoli, każdego dnia zbliżacie się do celu. To jest właśnie magia metody małych kroczków. Magia metody Kaizen. Wszystko wydaje się łatwe i proste, ale po pewnym czasie zdaje, stajecie się silniejsi, umiecie więcej. Często dostaję wiadomości od Jakuba. On pisze do mnie, opowiada, co u niego słychać, pisze, czego ostatnio słuchał. Codziennie coś robi. Codziennie jego polski poprawia się troszeczkę. Jakub stosuje metodę małych kroczków. Dzięki, Jakub. Wkrótce będziesz mówił płynnie po polsku. Jestem tego pewien. Spróbujcie tego. Spróbujcie metody małych kroczków. Spróbujcie metody Kaizen. Jeśli chcecie posłuchać więcej na temat metody Kaizen, to dam wam link do wywiadu z Robertem Maurerem, autorem książki The Kaizen Way. Ten wywiad jest po angielsku. Jeśli uczycie się też angielskiego, to świetna możliwość ćwiczenia rozumienia ze słuchu ponieważ znajdziecie tam również angielski tekst. Także zachęcam Was bardzo serdecznie, posłuchajcie o metodzie Kaizen. I cóż, to tyle na dziś. Oczywiście nie zapominajcie o psychice, o motywacji, o przekonaniach, o tym wszystkim o czym już wam mówiłem Mam nadzieję, że słuchacie polskiego z przyjemnością Że macie dużo energii Bo w ten sposób uczymy się dużo, dużo szybciej Jeśli macie jakieś pytania Proszę zadawajcie je Napiszcie co myślicie o metodzie małych kroczków Czy jesteście dość cierpliwi? Ta metoda wymaga cierpliwości Ale daje wspaniałe rezultaty Trzymajcie się, piszcie komentarze. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.